Witam Was serdecznie, kochani. Zaczynamy dzisiaj kolejny cykl nauczań, które zatytułowałem Podstawy chrześcijańskiej nauki. Mamy za sobą już dwa tematy związane z, właśnie, właśnie z tym cyklem. Tematów jest sześć. Są one zawarte w liście do hebrajczyków w szóstym rozdziale w pierwszym i drugim wersecie jak do tej pory mówiłem o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga dzisiaj chciałbym poruszyć trzeci temat temat z wersetu drugiego temat związany z nauką o obmywaniach nauka o obmywaniach czyli nauka o chrztach, nauka o zanurzeniach. Słowo tutaj użyte to baptismus. Ono pochodzi bezpośrednio od słowa baptizo, czyli zanurzyć, zatopić. A więc jest to nauka o zanurzaniach. W Piśmie Świętym, w Nowym Przymierzu widzimy cztery rodzaje chrztów, czy też cztery rodzaje zanurzeń. I pierwszy mamy opisany w Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale, w wersecie czwartym, Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, werset czwarty, jest napisane Na pustyni wystąpił Jan Chrzciciel i głosił chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechu Widzimy, że to jest pierwsza zmianka o... Nowotestamentowym systemie zanurzeń. Widzimy chrzest zwany chrztem janowym. Jest to chrzest ku upamiętaniu, ku pokucie, ku zmianie myślenia. Nie jest to chrzest, który jest dzisiaj jakby praktykowany w tej formie, w której był praktykowany wtedy. Wtedy Jan Chrzciciel zanurzał ludzi w wodzie i było to symboliczne e, i miało to być pewnego rodzaju proroctwem do zjawiska, które nastąpiło niebawem, czyli do śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty i Jego Zmartwychwstania. A więc e, chrzest Janowy, e, cóż on dla nas dzisiaj znaczy? Cóż znaczy dla nas chrzest ku upamiętaniu? czy też zanurzenie się w upamiętaniu to jest zanurzenie się w krwi Jezusa Chrystusa ku obmyciu grzechów a więc widzimy pierwsze zanurzenie to jest zanurzenie w krwi Jezusa Chrystusa ku obmyciu grzechów jakie są skutki tego zanurzenia? po pierwsze jest to pojednanie z Bogiem czyli oczyszczenie z grzechów tak jak woda oczyszcza z naturalnego brudu tak krew Jezusa oczyszcza człowieka z grzechów jeżeli człowiek uwierzy w swoim sercu że Chrystus umarł za jego grzechy czyli umarł zamiast Niego jak to mówi z Galacjan stał się grzechem eee, to ten człowiek jeżeli on w to uwierzy to on automatycznie obmywa się w krwi Jezusa on się zanurza w krwi Jezusa czyli pierwszy skutek Zanurzenia w krwi Jezusa to jest pojednanie z Bogiem, czyli od, oczyszczenie z grzechów. Czemu Bóg stał po przeciwnej stronie m, niż człowiek? Czemu e, zawsze m, Bóg e, jakby był w... inaczej, czemu człowiek był wrogi Bogu? No dlatego, że człowiek był w grzechu, był w tym błędzie, był w tym e, e, w, w oddzieleniu od Boga, bo przez to, co zrobili nasi prarodzice i potem nam się to zaczęło przynosić jakby genetycznie w cudzysłowie w tej, w tej duchowej genetyce zaczęło nam się przenosić to, to zupełne oddzielenie od Boga ale tutaj, kiedy my zanurzamy się w krwi Jezusa, czyli kiedy my zaczynamy wierzyć w swoim sercu że Chrystus umarł za nasze grzechy i wstał z martwych, to my w, w, jakby z automatu zaczynamy jednać się z Bogiem, następuje akt pojednania, czyli pierwszą rzeczą, pierwszym skutkiem zanurzenia w krwi Jezusa Czyli pierwszym skutkiem tego chrztu janowego, tak zwanego, czyli chrztu ku upamiętaniu, to jest pojednanie się z Bogiem, czyli oczyszczenie z grzechów. Czyli Bóg zaczyna być naszym przyjacielem. My przestajemy być wrogami Boga. To, jakby, to, to jest skutek zanurzenia w krwi. Zanurzenia w krwi. A więc widzimy, że pierwszym elementem nauki o zanurzeniach to jest zanurzenie, to jest, to jest nauka o zanurzeniu w krwi. Eee, a więc to, to jest mega ważna rzecz. Chciałbym, żebyś to zrozumiał. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, to zostałeś ochrzczony w krwi Jezusa, zanurzony w krew Jezusa i przestałeś być wrogiem Boga, bo ci, którzy zostali zanurzeni w krwi, przestają być wrogami Boga. Bóg! Jedna się tylko w ten sposób, że człowiek musi zanurzyć się w krwi Jezusa, czyli musi przyjąć Jezusa jako zastępczą ofiarę do swojego życia i ustanowić Go Panem swojego życia. Następnym skutkiem to jest nabycie niebiańskiego obywatelstwa, czyli, e, czyli to jest jakby to, to temat jest dwojaki, czyli życie wieczne z Bogiem po śmierci czyli zanurzenie w krwi Jezusa gwarantuje Ci życie wieczne z Bogiem po śmierci a po drugie władza w imieniu Jezusa już tutaj na ziemi czyli człowiek, który się zanurzy w krwi Jezusa to jest człowiek, który się obmyje i obmyje się ze swoich grzechów to ten człowiek staje się obywatelem nieba kiedy ten człowiek umiera to on już nie pójdzie do krainy śmierci piekła czy jakkolwiek jest to nazywane przez ludzi ale on pójdzie do nieba, będzie miał już tam relację z Bogiem, mimo że nie będzie miał ciała, ale jego dusza, czyli psychika, jego duch, one będą miały relację z Bogiem, a przyjdzie taki moment, o czym będę mówił e, niebawem, e, że otrzyma nowe ciało i będzie miał tą relację z Bogiem w nowym ciele. Ale, ale widzimy, że ten, ten drugi element zanurzenia w krwi to jest nabycie niebiańskiego obywatelstwa, czyli człowiek staje się obywatelem nieba, tak jakby otrzymał certyfikat wieczności. Ta przyjaźń z Bogiem, ona objawia się tym wystawieniem certyfikatu temu człowiekowi Bóg mówi jesteś teraz obywatelem mojego królestwa masz pełne prawo nie tylko do tego aby po śmierci nie pójść do piekła ale masz pełne prawo władania w imieniu mojego Syna Jezusa tutaj na ziemi władania nad duszą swoją władania nad ciałem swoim i władania nad rzeczywistością która Ciebie otacza oczywiście to jest rozwiązanie Złożone w różnych jakby przestrzeniach autorytetu to nie oznacza, że kiedy my rodzimy się z Bożego Ducha to my stajemy się ludźmi, którzy mogą zrobić wszystko ze wszystkimi bo tak nie jest na pewno możemy zrobić wszystko z naszą psychiką na pewno możemy zrobić wszystko z naszym ciałem i też na podstawie autorytetu który jest objawiony nam w Piśmie Świętym możemy uwalniać tą niebiańską władzę do różnych zjawiń duchowych, psychicznych i fizycznych otaczających nasze życie, a więc widzimy drugi element czyli niebiańskie obywatelstwo i trzeci, i, i trzeci element zadłużenia w krwi Jezusa trzeci skutek to jest usprawiedliwienie czyli stanie się sprawiedliwym, czyli tak jakby nigdy się nie zgrzeszyło tak naprawdę człowiek usprawiedliwiony za pomocą obmycia w krwi Jezusa czyli też, czy też zanurzenia w krwi Jezusa ten człowiek nabywa atrybutów Jezusa samego czyli tak naprawdę Bóg już nie patrzy na niego jak na takiego zwykłego ksińskiego tylko patrzy na niego jak na Chrystusa i widzi w tym człowieku uczynki Chrystusa czyli tak naprawdę podczas zanurzenia w krwi Jezusa wszystkie uczynki Jezusa Chrystusa są przypisane człowiekowi i ten człowiek jest zabezpieczony pod każdym względem w, jakby w Bożej obecności bo Bóg nie, nie patrzy na uczynki tego człowieka tylko patrzy na uczynki Jezusa które zostały temu człowiekowi przyporządkowane i to jest, to jest jakby taka tak, gwoli wstępu usprawiedliwienia natomiast us, sama kwintesencja usprawiedliwienia to jest pełen wachlarz możliwości błogosławieństw płynący z zamiany krzyżowej zamiana krzyżowa, przyjaciele, będę o tym też nauczał, to jest, to jest to jest coś takiego, że kiedy Jezus umarł na krzyżu Golgoty, to wszelkie zło należne nam, ludziom, z uwagi na naszą grzeszność, spadło na Jezusa. Wszelkie zło, wszelkie, wszelkie duchowe, psychiczne, fizyczne, a i druga, i druga, druga jakby strona wymiany to jest to, że wszelkie dobro należne Jezusowi z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło nam. Czyli nam przypadła sprawiedliwość Jezusa. Czyli mamy pełne prawo korzystać ze sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. Jak to się objawia w praktyce? Mamy prawo być zdrowi, mamy prawo być zaopatrzeni finansowo, mamy prawo być, e, e, mieć dobre relacje z innymi ludźmi. Mamy prawo. Rozumiecie, o czym mówię? A więc to jest trzeci element, trzeci skutek zadorzenia w krwi Jezusa, czyli usprawiedliwienie. No i czwarty skutek to jest zjednoczenie, czy też usynowienie. Kiedy rodzimy się z Bożego Ducha, czyli zanurzamy się w krwi Jezusa, to Bóg jako Duch Święty wchodzi do naszego Ducha, tego martwego Ducha i zradza Go. A on zradza go. Jego życie powoduje, że nasz duch zaczyna ożywać i Bóg zaczyna mieszkać w tym ożywionym duchu. A więc my stajemy się zjednoczeni z Bogiem, prawda? Że gdziekolwiek już się poruszy taki człowiek, to on jest tam z Bogiem. Że chrześcijanin się nie musi martwić, czy Bóg jest z nim. Bóg zawsze jest z chrześcijaninem. To diabeł próbuje nam to wyrzucić z głowy przez jakieś chore nauki, przez jakieś e, różnego rodzaju formuły potępieńcze, przez opresję na nasz umysł. E, i, I on nam mówi, że nie ma Boga dzisiaj z tobą. Zawsze Bóg jest tobą, on się zjednoczył zjednoczył, jak syn z ojcem. Stałeś się jego dzieckiem, on zamieszkał w Twoim duchu i wszędzie, gdzie się poruszasz, to się poruszasz w zjednoczeniu. A więc widzimy e, cztery skutki e, zanurzenia w krwi Jezusa Chrystusa, czyli e, cztery skutki tego chrztu janowego, tak zwanego, czyli chrztu ku pamiętaniu, a więc pojednanie z Bogiem, nabycie niebieskiego obywatelstwa, usprawiedliwienie i zjednoczenie. Kolejną rzeczą, kolejnym chrztem, czyli kolejną jakby płaszczyzną nauki o obmywaniach jest chrzest wodny. I widzimy w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 18, 12, od 18 do 20 wersetu jest napisany tak, a Jezus przystąpiwszy rzekł... E, do nich te słowa. Kiedy, Ondrzej? Kiedy już wstał z martwych? To jest rozmowa Jezusa po powstaniu z martwych, tak? E, mówi do nich tak, dana jest mi wszelka moc, oryginał mówi, dana jest mi wszelka władza, to jest bardzo ważne, Dana jest mi wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je, czyli zanurzając je, tak? Zanurzając w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc widzimy tutaj chrzest wodny chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego czy też w imię Jezusa Chrystusa jest dzisiaj wiele takich sporów na ten temat czy należy ludzi chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego tak jak tutaj mamy napisane czy też w imię Jezusa Chrystusa tak jak jest to wspomniane w dziejach apostolskich prawda jest taka, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia Bóg jest jeden ale objawił się w trzech osobach w osobie Ojca, w osobie Syna, w osobie Świętego Ducha w Jezusie Chrystusie zawarte są trzy osoby boskie, tak jak w Ojcu są zawarte trzy osoby boskie i w Duchu Świętym są zawarte trzy osoby boskie. A więc czy my wypowiadamy tą formułę, że chrzczę ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy chrzczę ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa, to jest w ogóle nieważne. Ważne jest, że my to robimy, tak i człowiek ten poddaje się temu, czyli e, co to jest chrzest wodny czyli zanurzenie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy też w imię Jezusa Chrystusa to jest zanurzenie w wodzie już po odrodzeniu duchowym to jest bardzo ważne jako gest proroczy określający zupełną zależność od Boga, a więc przyjaciele rozumiecie na czym rzecz polega to nie jest żaden sakrament jak to mówią w niektórych kręgach nie jest to coś co my przez co się idzie do nieba prawda? bo do nieba się idzie przez zanurzenie w krwi Jezusa Chrystusa przez ten chrzestianowy. to jest wejście do nieba ale czemuż ma służyć ten chrzest, ten chrzest wodny a więc po pierwsze chrzest wodny, czyli zanurzenie czyli ten gest proroczy to jest jakby skutkiem tego to jest to, że w duchowej rzeczywistości chrześcijanin zaczyna być widoczny Czyli przed chrztem wodnym chrześcijanin jest niewidoczny w cudzysłowie. Prawda? Polega to na tym, że chrzest wodny jest pewnego rodzaju fizyczną proklamacją tego, co się stało w naszym duchu. Czyli my wszem i w obec. My, e, my ogłaszamy, że my należymy do Jezusa Chrystusa. Rozumiecie, przyjaciele? A więc jest to gest proroczy, jest to proklamacja, jest to wyznanie, jest to e, ujawnienie się. W różnych kręgach, na przykład wśród muzułmanów kto się nawróci do Jezusa, to nie jest aż, jeszcze tak bardzo szykanowane, ale kiedy ktoś się ochrzci, to, to bardzo często zabijają go. Czemu? Bo ten człowiek się ujawnił. Zobaczcie, jak ważną rzeczą jest ujawnienie się. Tak? Ujawnienie się. Dzisiaj jest mnóstwo chrześcijan, które się nie ujawniają. Nikt o nich nie wie. Prawda? A to nie tak. Chrzest jest tym proroczym elementem, jakby oświadczającym, że ja należę do Jezusa. Wszyscy aniołowie zaczynają to wiedzieć, wszystkie demony zaczynają to wiedzieć. Prawda? To jest przyznanie się do Boga. Przyznanie się do Boga. A więc to widzimy, czyli, czyli to jest ujawnienie się duchowe. A następnie to jest, jest jakby skutkiem chrztu w wodzie, jest otworzenie się na kolejne przestrzenie duchowego rozwoju. Czyli jest to jakby furtka duchowego rozwoju. Nie można tego traktować, przyjaciele, jak religijny, religijny jakiś em, obrządek, prawda? Czasami ludzie przychodzą i mówią ochrzci, oh, ale, ale dlaczego byś chciał być ochrzczony? No bo... Tak, jest napisane w piśmie. Ale wiesz, to jeszcze to nie, to, to nie jest powód. To nie jest powód, dla którego ja cię ochrzczę. Ja cię pouczę, ja ci powiem po pewnych rzeczach i się zastanów, prawda? Czy Ty chcesz, czy ty chcesz się okrzyć. I zazwyczaj jest tak, że ludzie dopiero po, po, jak są poinformowani, mówią, aha, to o to chodzi. No właśnie o to chodzi. Jest to e, kolejna płaszczyzna m, nauki o chrzach, czy też zanurzenia. Mamy trzecią rzecz. Trzecią rzecz mamy chrzest w Duchu Świętym, czyli zanurzenie w Ducha Świętego. Czym to jest? To jest zanurzenie w moc Boga od wewnątrz, prawda? ku byciu skutecznym świadkiem Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy fragment z tym związany, to są dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, od pierwszego do ósmego wersety czytamy tak.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 To już nie jest zanurzenie w wodzie, bo mówiliśmy o tych dwóch elementach przed chwilą To jest zupełnie inne zanurzenie Jest to zanurzenie w Duchu Świętym Czy to znaczy, że ktoś nie ma Ducha Świętego, jeśli został zanurzony w krwi Jezusa? No oczywiście, tak nie jest Mówiłem o tym, Duch Święty zaczyna mieszkać w człowieku od momentu, kiedy człowiek ten narodził się z Bożego Ducha Czyli został zanurzony w krwi Jezusa. Ale to, że Duch Święty mieszka w chrześcijaninie, to jeszcze nie oznacza, że chrześcijanin ten posiada moc. On posiada władzę. Ale najczęściej on nie ma bladego pojęcia, jak z tej władzy korzystać. I moc, ona to zaczyna umożliwiać temu człowiekowi. Eee a więc chrzest w Duchu Świętym, zanurzenie w Duchu Świętym, to jest zanurzenie w moc Boga od wewnątrz ku byciu skutecznym świadkiem Jezusa Chrystusa. Jakie są skutki tego chrztu? To jest manifestacja darów Ducha Świętego, po pierwsze, aby więc zaczynają się objawiać dary Ducha Świętego. Jeżeli chcecie o tym więcej posłuchać, znajdźcie moje nauczania na temat e, chrztu w Duchu Świętym, czy też, e, czy też darów duchowych na w cyklu nauczań Fundamenty Wiary, które są dostępne na portalu życie, portalżycie.pl tam sobie możecie posłuchać nauczania na temat chrztu Duchu Świętym i zobaczyć w jaki sposób też przyjąć chrzest w Duchu Świętym. Ale mówimy teraz o tym, że takie zjawisko jest i że ono jest dostępne dla każdego w ogóle jest dostępne bez względu na to jak my myślimy o sobie, czy też jak mało jeszcze rozumiemy rzeczy, ono jest nam dane, ono jest nam po prostu dane, możemy go przyjąć. A jakie są skutki? No, skutkiem pierwszym, jak powiedziałem, manifestacja darów Ducha Świętego, Więc zaczynają się manifestować dary Ducha Świętego, dary objawienia, dary wypowiedzi, dary mocy. Prawda? Jest też manifestacja odwagi U chrześcijanina wzrasta odwaga Odwaga Determinacja dla szerzenia Królestwa Bożego Ludzie przed chrztem w Duchu Świętym Wielokrotnie są wylęknieni Częstokroć są, Nie są zmotywowani jakby, A tutaj następuje pewien wybuch wewnętrzny w człowieku tak jakby, jakby ta mała rurka, ja to często w ten sposób tłumaczę, że kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to jaka, taka mała rurka powstała między Twoim Duchem a, a, a, a Bogiem i Duch Święty zaczął się sączyć, wypełniać Ciebie mieszkać w Tobie, zagospodarowywać te tereny a podczas chrztu w Duchu Świętym ta mała rurka zamienia się w potężną rurę, tak jakby w niebie ktoś otworzył potężny zawór i Boża moc zaczyna się wylewać na, na, na człowieka wtedy też człowiek zaczyna mówić w innych językach językach sobie nieznanych zupełnie językach które są, języka, które były kiedyś, języka, które mają być jeszcze, w językach aniołów, mówi, także zaczynają się dziać potężne rzeczy podczas chrztu w Duchu Świętym, wzrasta odwaga, determinacja, przepraszam, <coughs> No i trzecim, trzecim jakby skutkiem to jest otworzenie na kolejne przestrzenie duchowego rozwoju. Czyli lepiej zaczynamy rozumieć rzeczywistość duchową. Zaczyna Biblia być dla nas jaśniejsza. Także taki, takie są skutki chrztu w Duchu Świętym. No i widzimy kolejny chrzest, ostatni chrzest, chrzest w ogniu. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza 3,11. Zanurzenie w ogniu.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 E, przeczytam jeszcze jeden werset bo to jest ciekawe w ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym a więc widzimy tutaj e, pewnego rodzaju e, zjawisko ognia ognia, który pali to co jest zbędne e, ku temu, aby to co ma jakość zostało podniesione i jakby ujawnione. A więc czym jest ten chrzest w ogniu? To jest zanurzenie, czy też wprowadzenie w okoliczności, zewnętrzne okoliczności, potrzebne do rozwoju duchowego. Wiecie, wielu chrześcijan nie rozumie, czym jest chrzest w ogniu. Ja, ja często mówię do ludzi o tym, a ludzie bo ludzie myślą, że to są doświadczenia różne, ja zawsze mówię Bóg nie bawi się z Tobą, tylko z Tobą żyje, tak? Bóg nie prowadzi gierek z Tobą On nie robi doświadczeń na Tobie prawda? To nie tak działa to nie, nie, nie o to chodzi Bóg nie potrzebuje niczego, żeby się czegoś o Tobie dowiedzieć, rozumiesz? Zastanów się w ogóle nad, nad, nad takim myśleniem że Bóg doświadcza, ale po co Cię doświadcza? W jakim celu? No, żeby coś tam ze mnie wytrawić. Ja mówię, to nie jest do końca tak, że, że On potrzebuje czegoś, żeby Ciebie wytrawić jakoś. nie? Bo to, kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to Twój Duch powstał do życia, On jest wielkim generałem w Tobie i tak naprawdę Ty poprzez posłuszeństwo, przez akty posłuszeństwa masz się zmieniać. Ale teraz, co, co się dzieje w związku z chrztem w ogniu? To są okoliczności różne, w które, kiedy my chodzimy z Bogiem, to jesteśmy przez Boga wprowadzani i te okoliczności, one pomagają nam. Prawda? A też są potrzebne innym ludziom. I teraz, jaki jest, jaki jest jak, jakie to są okoliczności? To są trudne okoliczności często. To są okoliczności często niewygodne. Nie jest to, ani do, to nie są ani doświadczenia, to nie są żadne karcenia. To nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby pozwolić Bogu, aby wprowadzał nas w miejsca, które często są niewygodne dla naszego rozumienia intelektualnego. Na przykład Jezus, zaraz po tych wypowiedziach, które tutaj które, które miał, inaczej. Jezus w ogóle szedł na krzyż. Wiecie, że, czy On chciałbyś na krzyż? No nie chciałbyś na ten krzyż. A ten krzyż był bardzo potrzebny, tak? Czyli często nasz intelekt, on, on, on mówi do nas, ta rzecz jest niewygodna, prawda? Ale Bóg przekonuje nas wewnętrznie i mówi, ale to jest dobre. I teraz, kiedy my się zgadzamy z tym Bogiem, pamiętaj, ty się musisz zgodzić. Na każdy z tych sztów ty się zgodzić musisz. I tutaj też się musisz zgodzić, żeby wejść w jakieś okoliczności, bo jak ty się nie zgodzisz, to Bóg naprawdę na pewno cię tam nie wepchnie, bo Bóg nie robi takich rzeczy. Nie można mylić, nie można mylić chrztu, chrztu w ogniu z opresjami diabelskimi, bo diabeł to się Ciebie nie pyta, tylko ładuje Ci różnego rodzaju zjawiska negatywne, ale od tego mamy władzę i moc, żebyśmy mogli tutaj wszystko to rozwalać, prawda? I wychodzić z tego zwycięsko. Natomiast chrzest w ogniu, to on wymaga też, on wymaga zgody Twojej, tej, tego, tej uległości, tak jak Jezus jest w Getsemane i On mówi Niech będzie wola Twoja. Ja, ja jednak chcę, żeby ta wola była, No I co? On jest wtedy chrzczony w ogniu, prawda? Tam, tam na krzyżu Glogot następuje dla Niego osobiście jakiś chrzest, chrzest ogniowy. A więc chrzest w ogniu to jest zanurzenie, czyli wprowadzenie, pozwolenie na wprowadzenie siebie, swojego, swojej osoby, wprowadzenie przez Boga w okoliczności potrzebne do rozwoju duchowego, naszego e, lub innych czy też do tego, aby usłużyć innym ludziom. Jakie są skutki? No przede wszystkim to jest przyspieszenie procesu uświęcenia, czyli przemian duszy na obraz Jezusa. Okoliczności wielokrotnie, one, dobre okoliczności, one pomagają nam się rozwinąć duchowo. One pomagają nam w czymś, prawda? Druga rzecz, drugi skutek to jest stworzenie warunków do uwolnienia Bożej mocy. Często ludzie mówią, chcę, żeby Boża moc się przeze mnie uwalniała. Wow, okej! Okay. Ale to w jakichś warunkach musi się dziać. Na przykład, żeby uzdrawiać chorych, to trzeba być wśród chorych. Zgadza się? Fajnie jest wśród chorych. No nie jest fajnie. Żeby oczyszczać trendowatych, to trzeba iść do trendowatych. Jak chcesz oczyszczać trendowatych? Gdzie chcesz oczyszczać trendowatych? Tam, gdzie nie ma trendowatych? Jak chcesz uwalniać Bożą moc. Tak? Jak nie masz środowiska ku temu? Jak chcesz wypędzać demony, tak? Będąc w środowisku, gdzie demony i się nie manifestują, tak? No więc, kiedy ty się modlisz, Boże, chcę wypędzać demony, to Bóg mówi: O, hej, za cię w ogniu, wprowadzę cię w środowisko zdemonizowane. Prawda? Ale wielu chrześcijan mówi: Nie, ja bym chciał wypędzać demony jakoś przez internet. Rozumiesz? Wiesz, co można zrobić przez internet. Trochę dobrego też można zrobić. A więc widzimy, że, że skutkiem chrztu w ogniu to jest stworzenie warunków do uwalniania Bożej Mocy. I trzeci skutek chrztu w ogniu to jest stworzenie warunków do pomagania ludziom. Tak jak powiedziałem przed chwileczką. Chcesz pomagać? To musisz się znaleźć wśród tych ludzi potrzebujących. Tak? Wyjazd na misję. W sytuacja w miejsca trudne, w miejsca niekomfortowe, to jest chrzest w ogniu. Prawda? Chciałbym, żebyśmy nie myli tego. Również e, chrzest w ogniu to jest znale, z, jakby bycie w różnych miejscach, gdzie w, w, w spektakularny sposób uwalnia się Boża most Boży ogień, tak to też jest tego część. Tak? Bo to są to jest, to jest jakby, jakby wprowadzenie Ciebie w jakieś zewnętrzne środowisko. Często Ty się rozwijasz, duchowo rozwijasz i Ty widzisz, że Ty w tym momencie musisz gdzieś się znaleźć. Jedziesz na jakąś tam konferencję i tam następuje jakaś manifestacja i coś, pyk, w Tobie pęka i Ty się dalej rozwijasz. Rozumiesz, czy jakieś okoliczności zostały stworzone ku temu. A więc widzimy, przyjaciele, na czym polega chrzest w ogniu. No, więc to są te cztery... cztery... Jakby płaszczyzny nauki o obmywaniach, czyli zanurzeniach, a więc chrzest janowy, czyli chrzest ku upamiętaniu, chrzest w krwi Jezusa Chrystusa, prawda? ku oczyszczeniu z Grzechów, ku pojednaniu z Bogiem, ku nabyciu niebieskiego obywatelstwa, usprawiedliwienia i zjednoczenia. Ten chrzest to jest ten pierwszy chrzest, chrzest wodny, czyli chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, zanurzenie w wodzie w imię Ojca, jest i Ducha Świętego czy też w imię Jezusa Chrystusa w momencie, kiedy już się nawróciliśmy kiedy już się zanurzyliśmy w tej krwi Jezusa to zanurzamy się teraz w wodzie jako proroczy gest dla całej duchowej rzeczywistości też fizycznej rzeczywistości który, który jest tym naszym wielkim głosem mówiącym teraz należymy do Jezusa następnym, następnym chrztem jest chrzte, chrzest w Duchu Świętym, czyli zanurzenie w moc Boga, aby być skutecznym odważnym świadkiem Jezusa Chrystusa i chrzest w ogniu, czyli pozwolenie Bogu na wprowadzenie nas w okoliczności, które pomogą naszemu naszemu życiu rozwinąć się od strony wewnętrznej, jak i też, prawidłowo, jakby też jest to chrzest stworzeniu warunków, aby usługiwać Bożą mocą i uwalniać Boże życie do życia innych ludzi. Także kochani, to jest, to jest ta kolejna nauka, trzecia z cyklu podstaw chrześcijańskiej nauki. Chciałbym, żebyście Wy byli ze mną do końca tego cyklu, jak i też zachęcam Was do, do śledzenia kolejnych tematów, które będą pojawiały się systematycznie w sieci, jak i też na płytach w formacie MP3. Więcej naszych nauczań, moich, mojej żony, naszego zespołu apostolskiego, Chrześcijańskiego zespołu Apostolskiego Obóz Boży możecie znaleźć na moim, na moim kanale na YouTubie zatytułowanym Ceronski również zapraszam serdecznie na naszą stronę naszej warszawskiej wspólnoty kościółmocy.pl zapraszam na portal chrześcijański portal portalżycie.pl gdzie jest wiele nauczań, wiele głoszeń zapraszam na nasze profile facebookowe nauczyciel Słowa Bożego Artur Ceroński, Ewangelista Artur Ceroński, chrześcijański zespół apostolski, obóz Boży, Armia Jezusa Chrystusa, perspektywa prorocza Agata Cerońska. I zachęcam też do, do tego, abyście wchodzili na strony wspólnot, które dzięki Bogu powstały i są one, informacje o nich są dostępne na naszych profilach Facebookowych na naszych stronach internetowych. Jeżeli te rzeczy służą Wam, zachęcam, żebyście się dzielili nimi też z innymi ludźmi, bo to jest, to jest mega ważne. Chciałbym, żebyśmy teraz się mogli pomodlić w związku z tym, co przyjęliśmy od Boga i utwierdzić to w naszym, w naszym myśle, aby to mogło swobodnie przejść do naszego ducha. Ojcze, ja dziękuję Tobie za to słowo. Dziękuję Tobie, że Ty dajesz kolejne światło ludziom na temat podstaw chrześcijańskiej nauki, Ojcze. Dziękuję Ci za te światło na temat tych czterech form zanurzeń, które Ty objawiłeś w Nowym Przymierzu, Ojcze. Ojcze, niech to służy ludziom, niech Twoje objawienie wzrasta, niech Twoja potężna moc się manifestuje przez to, że ludzie będą coraz bardziej świadomi rzeczy, Ojcze. Ojcze, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że nic z tego, co zostało, Teraz powiedziane, nie zostanie wykradzione z ludzkich głów, Ojcze. Niech Twoja krew, Jezu, to zabezpiecza, Twoje niłowie niech tego pilnują. W imieniu Jezusa. Amen.